Jest szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz. Polska bez awansu na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Przegraliśmy finał barażu ze Szwecją 2-3. do 3. Nie ma wstydu, to jest to... Można z podniesioną głową mogli zejść z boiska, naprawdę. Prezydent przyjmie dziś ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale nie od wszystkich zaprosił dwoje z szóstki nowo wybranych. Za dwa, trzy tygodnie wyjdziemy z Iranu, deklaruje Donald Trump, choć Pentagon kieruje na Bliski Wschód dodatkowe siły. Nie jedziemy na mundial. W decydującym meczu parażowym polscy piłkarze przegrali w Sztokholmie ze Szwecją 2 do 3. Piłkarze i trener zgodnie podkreślali, że taka porażka boli tym bardziej, że na boisku biało-czerwoni mieli przewagę. I za taką walkę doceniają ich też kibice, którzy choć rozczarowani chwalili reprezentację za grę. Pięknie grali, jestem i tak z Polaków dumna z całego serca. No, byli lepsi, zdecydowanie. No, brakło, zabrakło. Bramce, trochę cwaniastwa, na... wyrachowania, błędy takie w obronie proste. No, szkoda, szkoda. My graliśmy, a Szwecja z kilku akcji strzelała bramki, tak? Nie ma wstydu. Wynik nie rozdzierciedla. To jest to, nie ma wstydu, to jest to. Można z podniesioną głową mogli zejść z boiska, naprawdę. Mimo porażki Polski Związek Piłki Nożnej zapowiada, że przedłuży umowę z trenerem Janem Urbanem. Pytanie, czy w kadrze zostanie też kapitan Robert Lewandowski, który w mediach społecznościowych. Zamieścił wymowny wpis to piosenka pod tytułem Czas się pożegnać. A więcej o tym myczu już za chwilę w Aktualnościach Sportowych. Jest zwrot w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent przyjmie ślubowanie sędziów. Z sześciu nowo wybranych członków Trybunału na dziś zaprosił do pałacu dwoje: Magdalenę Będkowską oraz Dariusza Szostka. Profesor Szostek w rozmowie z Polskim Radiem potwierdził, że otrzymał zaproszenie i że będzie dziś u prezydenta. Zgodnie z Konstytucją oraz zgodnie z ustawą, odmowa zaprzysiężenia jest w rzeczywistości rezygnacją z funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Także oczywiście złożę przed prezydentem ślubowanie. Rzecz w tym, że marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Co zatem z zaprzysiężeniem pozostałej czwórki? Jak mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki, ich powołanie budzi wątpliwości prezydenta i należy je wyjaśnić. Pan prezydent chce podejść do tematu konstruktywnie, że chce, żeby Trybunał Konstytucyjny miał swój autorytet, chce, żeby działał, chce mieć pewność, że ludzie, którzy zostali wybrani, rzeczywiście zostali wybrani. Za przysiężenie wszystkich wybranych sędziów to obowiązek prezydenta i nie ma na co czekać. Tak decyzję głowy państwa komentuje senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Wokół tego ślubowania buduje się polityczny mur. Bez sensu to jest szkodliwe działanie dla państwa. Tutaj politycy muszą się zachować po prostu propaństwowo.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 wyjazdami do Polski po tańsze paliwo. A według najnowszego obwieszczenia ministra energii stawki na dziś to 6 ,21 zł 21 groszy za litr klasycznej dziewięćdziesiątki piątki. Dziewięćdziesiątka ustępka kosztuje 6 ,81 zł 81 groszy, a litr oleju napędowego 7 złotych i 66 groszy. To są aktualności jedynki. Za dwa, trzy tygodnie Amerykanie opuszczą Iran, zapowiada prezydent Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyjaśnił, że stanie się tak nawet bez porozumienia z Teheranem. Donald Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone wyeliminowały irańskie zagrożenie nuklearne. Prezydent USA zasugerował, że zakończy wojnę bez otwierania ciśniny Ormus. Jeśli jakiś kraj zechce ropy albo gaz, to będzie musiał przepłynąć przez Ormus i samemu się obronić. Ale myślę, że to będzie bezpieczne. Według Trumpa zmiana reżimu w Teheranie już się dokonała. Teraz mamy u władzy zupełnie innych ludzi, którzy są bardziej racjonalni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jednocześnie Biały Dom kieruje do regionu dodatkowe. Siły. Jak podaje Wall Street Journal, na Bliski Wschód wyruszył trzeci już amerykański lotniskowiec USS George Bush, a także towarzysząca mu grupa okrętów. Mają być na miejscu za kilka tygodni. Tymczasem Iran zapowiada, że od dziś w ramach odwetu za każdy ostrzał jego infrastruktury będzie atakował amerykańskie koncerny w regionie. Teheran przygotował nawet ich listy. To m.in. Apple, Microsoft, Google i Boeing. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Piłkarska reprezentacja Polski nie zagra na Mistrzostwach Świata, które w czerwcu i lipcu odbędą się w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Biało-Czerwoni w decydującym o awansie meczu przegrali na wyjeździe ze Szwecją 2 do 3.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 odpadli także włosi, którzy pokarnych przegrali na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Po 90 minutach i dogrywce było 1 do 1. Rozczarowanie jest ogromne. Komentarze włoskich mediów są jednoznaczne. Corriere della Sera, apokalipsa. La Gazzetta dello Sport, kolejna historyczna klęska. La Stampa, katastrofa Italii. Trener Gattuso wziął odpowiedzialność na siebie. Solvognosi miei ragazzi.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 Oprócz Szwedów i Bośniaków z awansu cieszyli się także Czesi i Turcy. To w Europie, a z baraży interkontynentalnych Demokratyczna Republika Konga o ostatnie miejsce na mundialu trwa jeszcze walka. W Monterey Irak remisuje do przerwy z Boliwią 1–1. Tenisista Kamil Majszak awansował do drugiej rundy turnieju w Marrakeszu po zwycięstwie nad Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo W Deblu w pierwszej rundzie odpadł Jan Zieliński. Hokeiści Zagłębia Sosnowiec są bliżej zdobycia brązowego medalu Mistrzostw Polski. Pokonali w pierwszym meczu w Oświęcimu Unię 3-2, o trzecie miejsce gra się do dwóch zwycięstw. Następne spotkanie jutro w Sosnowcu, a dziś pierwsza odsłona finału, w którym broniący tytułu GKS Tychy rywalizować będzie z GKS-em Katowice, ale do czterech zwycięstw. Ponownie o sporcie już za godzinę.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 Poranek z przymrozkami w zachodniej połowie kraju do minus dwóch stopni, a w ciągu dnia najwięcej chmur nad południowo-wschodnią Polską, tu deszcz, a w rejonach górskich deszcz ze śniegiem, w Karpatach śnieg. Poza tym zdecydowanie więcej rozpogodzeń i przejaśnień, choć jeszcze w wielu miejscach rano utrzymają się lokalne mgły. Na termometrach na ogół od 9 do 13 stopni, nad morzem od 5 do 8, a na podchalu i miejscami na Podkarpaciu 2 do 3.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 Na wschodzie, w centrum i na południu jakość powietrza jest teraz bardzo dobra. W pasie od Gdańska przez Toruń, Łódź i Katowice dobra. Miejscami na zachodzie umiarkowana, na przykład w Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Bydgoszczy, Kaliszu, Kluczborku i Rybniku. W województwie lubuskim, na zachodzie Wielkopolski, na północy Mazowsza i w środkowej części Podlasia zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie, a poza tym małe.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 Każdą kulę szary dni Z tego ciała powyciągam Przy mnie będziesz żyła, Będziesz żyła. W prześciera leży cienie Tego co od ciebie chcę Jak z nim kochać się Gdzie ty jesteś, gdzie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 Ja każdą kulę szary dni Z tego ciała powyciągam Przy mnie będziesz żył, będzie żyła Polskie Radio, program pierwszy, prawie 14 minut po godzinie 6 Sygnały Dnia Środa, pierwszy dzień kwietnia, 91 dzień roku 2026. Do końca tegoż 274 dni. Słońce wzeszło 3 minuty temu, zajdzie o 19.10. Dzień potrwa 12 godzin i 59 minut.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 Leg w gruzach. Jest taki slogan nieco wyświechtany, ale pasuje do tego, co działo się wczoraj na boisku w Szwecji, że grali nasi, grali jak nigdy, a przegrali, no przegrali. Choć mogli wygrać, naprawdę było blisko, a jeden z naszych słuchaczy nawet prawie wynik przewidział. 3-2, tak mi się wydaje. 2-2 do yy, późnych minut zakotuje się. Szał! i Grabara broni do bitka. Słupek! Jeszcze gol! Gol! Gol! Jak to wpadło i dlaczego? Zastanawiali się nasi komentatorzy. Państwo, jak oceniają ten mecz, bo Szwedzi grali futbol potworny, brzydki, tyle że skuteczny. No, a my co? Dalej, co dalej właśnie? To jest pytanie, czy jest nadzieja i czy będą sukcesy z tym selekcjonerem? Moim zdaniem tak i nie tylko moim. Więc fajnie, gdyby on dalej to kontynuował. Jestem z dobrym nastawieniem na to, że ten trener może poprowadzić tą kadrę w jakiś sposób, bo widać, że jest jakiś pomysł na grę, więc to jest najważniejsze. Co dalej z Janem Urbanem w reprezentacji, co z Robertem Lewandowskim, czy pożegna się z kadrą, o to zapytamy naszych wysłanników, Tatka Musioła i Tomka Koalczyka po godzinie 7.40, natomiast to polityczne kwestie... Między innymi o ceny paliw, te maksymalne, bo dziś jest ciut drożej w porównaniu z tym, co było wczoraj. O to naszych gości będzie pytał Grzegorz Osiecki. O 7.15 rzecznik kancelarii prezydenta Rafał Leśkiewicz. O 8.15 Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej. A może poszukajmy, szanowni państwo, pozytywów tego, że nasi nie awansowali. Po pierwsze. Kiwice nie będą musieli wydawać ogromnych pieniędzy na hotele i na przeloty. Tam i z powrotem. Są jeszcze jakieś pozytywy tego, że nie awansowaliśmy? Na przykład Jan Urban będzie miał więcej czasu teraz na pracę z reprezentacją. Szukajmy pozytywów. Szukajmy. Polskie Radio, program pierwszy, 19 minut po godzinie 6. Polskie Radio, jedynka. To był prawdziwy horror, rzeczywiście. Tyle, że bez happy endu dwukrotnie udawało się odrabiać straty. Raz dzięki Zalewskiemu, potem dzięki Świderskiemu. Niestety gol w 88 minucie zapewnił Szwedom zwycięstwo i to oni jadą na Mistrzostwa Świata. Spore pretensje można mieć do defensywy, bo, bo te bramki dla Szwedów padły po ewidentnych błędach w obronie, ale również laurki to panu sędziemu wystawić po tym meczu nie można. Nasz człowiek w Sztokholmie albo pod Sztokholmie Holmem w Solnej pytał kibiców o wrażenia. Pięknie grali, bardzo mi się podobało, ale no sama, no oczywiście, że tak, no miałam nadzieję, że przejdziemy dalej, no ale pięknie grali. Jestem i tak z Polaków dumna z całego serca. Czego zabrakło? No nie wiem, no... Szczęścia. No szczęścia, dosł dosłownie. Prawda, dawno tak Polski już nie widzieliśmy. Ale Polska, tak Polska pięknie grała, no i jestem dumna z całego serca. No szkoda, no po prostu szkoda, bo... Uważam, że zasługiwaliśmy na zwycięstwo po prostu dzisiaj. Ja uważam, że dzisiaj lepsi byliśmy w tym meczu, po prostu lepsi. Na pewno towarzyszy nam smutek, bo to jednak był myślę, że najważniejszy mecz dla naszej kadry i też podejrzewam, że jeden z ostatnich meczów Lewandowskiego, co na pewno zaboli, jeśli on dojdzie. Ale mam nadzieję, że młodzi chłopacy tę reprezentację pociągną i będziemy dalej osiągać sukcesy. Człowiek się łudził, nie? 2, 2. Było dobrze, przeważaliśmy, no niestety, stało się, to się stało. Ale byliśmy lepsi. Dokładnie. Byliśmy byli... jak zawsze, nie? I, byli, prze... I, i przegraliśmy to tak jak zawsze. Boli, boli. Bardziej złość, smutek. Zawód przyjechaliśmy tutaj specjalnie czekaliśmy, że dzisiaj będzie awans i lecimy na mundial idziemy, Do nas. lecimy naszego kraju powiem tak, no, odmiana polskiej reprezentacji na pewno na wyjeździe zagraliśmy dobre spotkanie bardzo dobre nawet spotkanie Problem w tym, że po prostu my graliśmy, a Szwecja z kilku akcji strzelała bramki. Tak? Za to, co zrobili naprawdę w ostatnim czasie walczyli do końca, zasłużyli na to, że pojechać na mistrzostwa, szczególnie Robert. A teraz po tym meczu nie wiadomo co będzie. Robert może skończyć karierę i pewna era w piłce już się skończy. Gorzko powiem, ale nie szkodzi. No wiesz, się wydarzyło co jest, dobry mecz był. Prowadziliśmy większość mecza. Emocje są, bo no jesteśmy kibole, krzyczymy, głos tracimy dla nich i, i serce mamy dla Polski. Przyjechaliśmy prosto z Londynu, by obejrzeć mecz. Wiesz, niektóry, niektórzy, niektórzy powiedzą, że to jest ostatni mecz Lewandowskiego, wujek lewy. No i, no i wiesz, dumni jesteśmy, dobrze nam idzie, ale no niestety, jest jak jest i... No, ale wiesz co? Do boju, do boju, do boju Polacy! Czyli po staromu tam chwilami. to człowiek był miał świadomość, znaczy był przekonany, że jakaś tragedia narodowa się wydarzyła, to po prostu przegrali eliminację. E, gramy dalej e, i oceniamy. Zgadzam się panie redaktorze. Szwedzi, padaka, tragedia. Nasi chłopaki super zagraliście, fajnie się to oglądało, no, ale moim zdaniem te eliminacje zostały przegrane. W grupie. w grupie trzeba było wygrać, byś sobie spokojnie z pierwszego miejsca i nie byłoby tego, co wczoraj się stało. Poza tym sędzia, też tragedia. Niech trener Urban zostanie, dać mu szansę, nie zwalniać na pewno, niech pracuje z tymi chłopakami. Będzie dobrze, bo widać że ta reprezentacja jest niej potencjał i trzeba troszkę czasu. Pracę sędziego ocenił były sędzia międzynarodowy Michał Listkiewicz. E, wiele, dużo bardziej oczywistych zagrań puścił, a tu taki drobiażdżek gwizdnął. Jest bardzo nierówny. Nie wiadomo jak grać. Tę samą sytuację raz gwizdze, raz nie. Na pewno możemy czuć się pokrzywdzeni, tak mówił Michał Listkiewicz. Jego zdaniem Polsce należał się rzut karny, a rzutu wolnego przed bramką dla Szwedów być nie powinno. No i tak to ocenia Michał Listkiewicz. A selekcjoner?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 PZPN-u Cezary Kulesza. Zaskoczy nas, widzę Twoją twarz, świat od razu lepszy jest. Dobra chwila trwaj, mamy siebie.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 Zagrali. Pięknie, no przepięknie, pięknie, piękne gole, pięknie. Jedyny problem taki, że nie zagraliśmy na swoim poziomie, a wszyscy wiedzą, jaki jest nasz prawdziwy poziom. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Miłych wakacji dla panów piłkarzy. Pozdrawiam. Dzięki wielkie. No pięknie zagrali, tylko że, że tutaj nie ma ocen za styl, nie? Jakoś tak się... No akurat w tej grze nie ma, ale może można pomyśleć. Spoglądam na redaktora Balasza. Pan jakby miał wystawić oceny na przykład naszej defensywie, to nie byłaby może to szóstka, ale robiłem inne matematyczne obliczenia, że tak. trzeba by było być stulatkiem, żeby pamiętać ostatni wygrany na wyjeździe mecz ze Szwedami. No tak, bo to tego jakoś tak w latach 30. ubiegłego wieku mhm. było. Ale kiedyś jeszcze przyjdzie ten czas, no. kiedy odegramy się za potop. Oczywiście, że tak. Ale gdyby, to teraz teraz studiujemy. oczywiście oczywiście, gdybyśmy jednakowoż awansowali, to z kim byśmy zagrali w grupie? Aha. Z Holandią. Na przykład, no właśnie. I byśmy przegrali? Nie, a proszę pana, zremisowali, tak jak na Narodowym przecież. Można? Miejmy a, nadzieję, a ale tutaj, to jest a historia alternatywa, alternatywna. Zobaczymy, mhm. miejmy nadzieję, że pracownica. chodzi o e, sytuację e, i sprawę, która jest ważna dla e, osób, które sezonowo pracowały w Holandii. A jest to niemała grupa, bo według szacunków w takim szczytowym momencie sezonu nawet 130 czy 250 tysięcy Polaków w Holandii pracuje. To A to te... przede wszystkim przy tulipanach, przy kwiatach, tak? W ogrodnictwie, mhm. ale też w logistyce czy przetwórstwie spożywczym. Wielu Polaków jeździ do Holandii, bo tam są dobre zarobki, ale... Niestety nie zawsze odbywa się to na uczciwych zasadach. Stąd też Fundacja Irlik Werk przygotowuje pozew zbiorowy. Będzie on skierowany przeciwko 20 największym agencjom pracy tymczasowej w Holandii. Te przez właściwie dekady miały zaniżać wynagrodzenia setkom tysięcy pracowników między innymi z Polski, naruszając tym samym unijne przepisy. A dlaczego agencje nie przestrzegały istniejącego prawa? Pewnie dlatego, że mogły i chciały zarobić tak dużo, jak się tylko da, a że nie było to uczciwe, to teraz Fundacja zdecydowała się przygotować pozew zbiorowy. Osoby, które chcą do niego dołączyć, mogą zarejestrować się na stronie Fundacji. Do tej pory zrobiło to już ponad 12 tysięcy osób, z czego 15% stanowią Polacy. Fundacja chce, aby każda osoba dostała rekompensatę w wysokości 15% wynagrodzenia. Błażej Prośniewski, który tankował dzisiaj paliwo premium i zauważył, że jest w takiej samej cenie. Jest to w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Można tankować lepsze paliwo w niższej cenie. Tak. Podwójna Przy korzy korzyść. Przypominamy, że jest nowa cena maksymalna ustalona wczoraj. Ona jest trochę wyższa w porównaniu z tym, co było wczoraj, ale o tym jeszcze mówić będziemy. Błażej Prośniewski. dzięki 6.30. Wśród aktualności Piotr Balasz. Czas się pożegnać z marzeniami o grze na mundialu No i pytanie, czy także z kapitanem biało -Czerwonych? Wymowny wpis w internecie Roberta Lewandowskiego Po porażce, że ze Szwecją 2-3 To piosenka Time to say goodbye Lewandowski przyznaje, że ma co przemyśleć I niczego nie może zadeklarować PZP ogłasza, że przedłuży kontrakt z Janem Urbanem Trener przyznał, że to był najlepszy występ że Odkąd jest selekcjonerem Mimo to awansu brak Jeszcze bardziej boli yy, Wiedząc yy, o tym, że zagrałeś dobry mecz Dwoje z sześciorganowych organowych sędziów w Trybunału Konstytucyjnego ma złożyć dziś ślubowanie w pałacu prezydenckim. Karol Nawrocki zaprosił Magdalenę Będkowską i Dariusza Szostka. Pozostała czwórka czeka, a szef rządu zapowiada: Tak jak powiedziałem, znajdziemy sposób, aby dziś sędziowie mogli rozpocząć pracę. Operacja przeciwko Iranowi potrwa jeszcze od dwóch do trzech tygodni i zakończy się nawet bez porozumienia, zapowiedział Donald Trump. Oświadczył, że w Iranie doszło do zmiany reżimu, który jest rozsądniejszy i Teheran nie będzie miał broni jądrowej. Jest nowe obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,21 za 98 6,81 a olej napędowy 7,66. Pełne wydanie aktualności punktualnie o siódmej. Pogoda. Ja tak, to, że, czy może pan przypomnieć, jak, jak to leci? im to say goodbye, no nie. no to nie, no, Bocelli tak? i no Sarah Brightman. Tak. Ja, ja się no, nie, nie odważę nawet, bo zresztą słyszę pan, że głos troszkę szwankuje w związku z tym, że gardło zdarte. Mm -hmm. tak? Ale mam nadzieję, że posłuchamy fragmentów w oryginale i to Lewandowski zamieścił. No, ale to, to znaczy, że co, że już się żegna, czy to czy nie, jest zapowiedź nie, nie, pożegnania? Nie. On po prostu chce jeszcze przemyśleć, co dalej i z jego karierą informuje, że trochę ma do rozegrania mecz, mm -hmm. ale to mówi o Barcelonie, a co z kartą? No boli na pewno dzisiaj, bardzo boli. Piotr Balasz, dzięki wielkiej i do usłyszenia. Rzeczywiście, tak jak wspomniał pan redaktor Lewandowskiego, czeka jeszcze przygoda z Barceloną, bo tam się Liga Mistrzów na horyzoncie pojawia. Gdyby Polska awansowała, to byłby jego ostatni mundial, tak zapowiadali komentatorzy. A tak to, już tak jak wspominał nasz słuchacz, piłka, że jadą na wakacje. No ale to jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz, bo przecież trzeba rozgrywki ligowe przecież przed nimi. Szanowni Państwo, spoglądam, co tam za oknem, co tam za szybą. Cieszy nas to, ta zapowiedź synoptyków, że, no, że wielkanocne święta będą ciepłe, że miejscami nawet do 20 stopni tyle pokażą termometry, a dziś od 9 do 13. Chłodniej nieco na... Dmorzem, od 5 do 8 na podchalu miejscami na Podkarpaciu tylko od 2 do 3 stopni ale to w tym najcieplejszym momencie dnia bo teraz tu i ówdzie jeszcze y, przymrozek y, nawet do minus 2 stopni w ciągu dnia najwięcej chmur nad południowo-wschodnią Polską tam deszcz, a w rejonach górskich deszcz ze śniegiem, także w Karpatach śnieg poza tym sporo słońca w wielu miejscach rano mogą utrzymywać się lokalnie mgły To jest polski Radio, program pierwszy. To są sygnały dnia 6.34. Sprawdźmy, co wydarzyło się. 1 kwietnia, kalendarz jedynki. Popularny poldek bardzo dobrze odnajdywał się w realiach lat 80. i na początku 90. minionego stulecia. Wtedy powstawały kolejne serie. Karo, Atu, Sedan i Trak. W 1997 roku w warszawskiej FSO Rozpoczęto produkcję samochodu Polonez Atu. Gdzieś jest lecz nie gdzie. Świat, w którym ta dzieje się. Rok 1975. W Japońskiej telewizji wyemitowano premierowy odcinek serialu animowanego Pszczółka Maja. W 1962 roku rozpoczął nadawanie program trzeci Polskiego Radia. Pierwsza audycja. Mój magnetofon poprowadzona przez pierwszego szefa redakcji muzycznej trójki, Mateusza Święcickiego. Niestety próżno szukać jej w radiowych archiwach, a i z pamięci samego autora prędko uleciała. Wszystko, co pierwsze się powinno pamiętać, ale w tym przypadku tych pierwszych audycji było właściwie wiele. Podrożało, powiedział Tomasz, nie przestając swą wycieraczką ściągać z szyby strumyczków wody. Mężczyzna obejrzał się na niego. Był to jego kolega ze szpitala, ten, którego oznaczyłem literą S. Ten, który kiedyś gorszył się z uśmiechem, że Tomasz podpisał swoje samokrytyczne oświadczenie. W 1929 roku urodził się czeski pisarz Milan Kundera, autor m.in. nieznośnej lekkości bytu. W 1917 roku zmarł Scott Joplin, amerykański kompozytor i pianista w Warszawie przewidywał prowadzenie wspólnych działań militarnych przeciwko Turcji. Gdy kilka miesięcy później armia sułtańska zaatakowała Austrię, docierając niemal niepowstrzymanym pochodem pod Wiedeń, Rzeczpospolita zgodnie z traktatem warszawskim ruszyła na pomoc cesarzowi i obleganej przez Turków stolicy. W 1683 roku cesarz rzymski Leopold I Habsburg zawarł z królem Janem III Sobieskim przymierze skierowane przeciwko Imperium osmańskiemu. Uniwersytet Wileński na pewno był uniwersytetem, nazwijmy to, Ziem Wschodnich. W 1579 roku król Stefan Batory założył Uniwersytet Wileński. Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia i kolejny głos tym razem w sprawie cen paliw. Odnośnie cen paliw Płonia Orlen miał poprawną cenę, a Płonia Shell 7,66 tak samo. Przecież to jest nielegalne, prawda? Maksymalną cenę ustalili 7,60, no to nie wiem, dlaczego oni w nosy sobie podniesie o 6 groszy do góry. Temat dobry dla was, żebyście się tym zajęli. 7,60 za litr oleju napędowego to była, szanowny panie, ta cena wczorajsza. Dziś ceny maksymalne paliw są nieco wyższe. Za olej napędowy płacimy 7,66 zł, natomiast za litr 95 piątki zapłacimy 6,21 zł. Jak stare, dobre de Polis, 6:41. Program pierwszy polskiego radia. No i nie jedziemy na mundial, a mieliśmy w czerwcu jechać. Mundial wybili nam Szwedzi. W 88. minucie wybili, kiedy my próbowaliśmy wybić. Wybić piłkę spod własnej bramki. Ale znowu Szwedzi są z piłką. Bergwal na wysokości pola karnego. Dośrodkowanie, główka przeleciała wzdłuż pola karnego. I wrócił Kamiński wybijamy na oślep. Ale Szwedzi teraz nacisnęli w ostatnich fragmentach. Zerwał się do Pink na trybunach stadionu. Wszyscy czują, że Szwedzi teraz są w dobrej dyspozycji. I są na wysokości naszego pola karnego. Będzie kolejne dośrodkowanie. Już są blisko piątego metra. Wycofani na dziesiąty. Szesnasty metry. Strzał i Grabara broni do bitka. Super! Jeszcze gol, gol, gol. Jak to wpadło i dlaczego? Szwedzi oszaleli. Szwedzi z golem na trzy minuty przed końcem w ogromnym podbramkowym zamieszaniu. Z Tomkiem i Statkiem będziemy się słyszeć za godzinę. Zapytamy o przyszłość Jana Urbana, choć ona jest już w zasadzie jasna. PZPN zapowiada, że przedłuży umowę z trenerem. No i Pytanie a to samo, pytanie Maciej Szefer zadał kibicom w Poznaniu. Jan Urban powinien kontynuować przygodę z kadrą, Twoim zdaniem? To jest dobry kierunek? Oczywiście, zawodnicy dali sobie wszystko. Mamy dobrych wahadłowych jak Zalewski, jak Kesz, którzy potrafią grać na trzech obrońców z tyłu. Nie mamy takich zawodników, żebyśmy mogli zagrać innym ustawieniem, więc fajnie by było, gdybyśmy dalej ciągnęli te wahadła. Fajnie, że młodzi zawodnicy też dostali szansę, tak jak Pietuszewski na przykład, który jest naszym polskim jamalem, można powiedzieć. Więc fajnie, gdyby on dalej to kontynuował, bo prowadziliśmy w tym meczu, jakby my dyktowaliśmy warunki. Graliśmy nie u siebie, zabrakło nam naprawdę szczęścia przede wszystkim.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 Czas się pożegnać. Time to say goodbye. Natomiast nasza propozycja brzmi tak. Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią barek chwil, było tak namiętnie.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 A nawiązując do meczu wczorajszego, no to na wozie raz pod włozem, Ale zobaczy pan, jakich kolegów mają Zielinski i Zalewski. No. Tylko więcej takich kolegów. No. My nie awansowaliśmy. Włosi postanowili również nie awansować. Pozdrawiam. Miłego dnia życzę. Tak, to rzeczywiście chyba jest większa sensacja. Włosi po raz trzeci z rzędu nie wywalczyli awansu na Mistrzostwa Świata. Wczoraj przegrali po serii rzutów karnych z Bośnią i Hercegowiną. To jest ostatni strzał w tym meczu. And it's Appleton, Wisconsin native Esmir Baraktarevic, the Milwaukee Messi, the New England Revolution homegrown player, turned 21 two and a half weeks ago, can send Bosnia and Herzegovina to the World Cup. And he does! It got underneath Donnarumma! The Italian curse continues! Bosnia and Herzegovina will play in the FIFA World Cup! No i w karnych lepsi od Dończyków byli też Czesi. Na mundial pojedzie także Turcja. Czyli Szwecja, Turcja, Czechy, Bośnia i Hercegowina. Te kraje uzupełniają no, w zasadzie kolejne grupy. I to już koniec. A, jeszcze zdaje się Boliwia walczyła o awans. Dzień dobry, panie redaktorze. Trzymamy kciuki. Grzegorz Osiecki, portal WP.pl. No myślę, że w związku z tym, że naszych nie będzie, to trzeba będzie trzymać kciuki za takie egzotyczne kraje, na przykład C Curaçao, żeby, no, będę trzymał. Proszę bardzo, niech pan trzyma. To ja no muszę zaboliwie, jak jej się uda. No dobrze, a rząd trzyma w ręku ceny paliw? No trzyma, codziennie ta cena jest inna, o tym pisze Gazeta Wyborcza dzisiaj. Aczkolwiek jeżeli chodzi o taki poranny przegląd pracy w dwóch innych tytułach zupełnie inna, na pierwszej stronie inne rzeczy, mianowicie KSEF, bo dzisiaj wchodzi KSEF obowiązkowy dla tych mniejszych firm. A w rzeczpospolitej jeszcze Polacy o ślubowaniu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mm. Czy tak nawiążę, że po godzinie 8.15 naszym gościem będzie Marcin Błoboda? Tak jest. A z kolei... Ja Wszedł Krajowej nawiąże... Administracji Skarbowej. Wszystko się zgadza. A ja nawiążę do tego, że po 7.15 naszym gościem będzie minister w Kancelarii Prezydenta i rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. I pewnie go zapytam o sondaż, który jest dzisiaj w Rzeczypospolitej. Czy prezydent Karol Nawrocki powinien możliwie najszybciej odebrać ślubowanie od nowo wybranych sędziów? I jak pan sądzi, jakie odpowiedzi przeważają? Że powinien wybrać od, znaczy od dwóch, tak? od dwóch to wybierze dzisiaj no tak? ale, a co zresztą No to jest jak że jak najszybciej od wszystkich rozumiem 56% tak. tak twierdzi no zapytamy rzecznika prezydenta co zresztą a jeżeli chodzi o to co zresztą w Polsce? ale ale ta dwójka się stawi rozumiem w pałacu no dwójka to nie za bardzo ma wejście, no bo je, gdyby się nie stawiło no tak. o, z, o, zgodnie z ustawą od, oznaczałoby to odmowa przyjęcia ślubowania jest No tak, ale, wiesz, ale się... pomyślałem, że solidarnie nie stawiamy się, skoro, skoro jest sześcioro, to, to się stawiamy wszyscy, no a skoro tylko jest dwoje, to my... Powiedział pan taki film Chudy czy... i Inni? Chudy i Inni? Zdaje się, że taki jest tytuł i tam jest taki tytuł jak młody przyszedł do pracy i pod koniec miesiąca mówią, że to jest taki zwyczaj, że wszyscy na 3-4 wyrzucamy portfele do rzeki za siebie. Aha. No i stanęło ich pięciu, powiedzieli 3-4 i tylko on wyrzucił. Chudy? <śmiech> no więc właśnie myślę, że tutaj nikt nie będzie chciał być takim młodym, więc będzie ślubowanie. Polskie Radio. No to jeszcze raz przypominamy, rozmowa dnia o 7.15, ta pierwsza z Rafałem Leśkiewiczem, rzecznikiem Kancelarii Prezydenta, a rozmawiać będzie Grzegorz Osiecki. Pan już przetrawił? Yy, no powiem panu, że... <słuch> Że ja po prostu liczę na to, że ta reprezentacja dalej się będzie budowała, bo wczoraj było widać, że im tak, zabrakło czasu. Tak, znaczy ja też... jakby grali w eliminacjach to by tam wymietli Bo już od meczu, od meczu z Albanią było widać, że w przod, z przodu grają dobrze, A ale są problemy z tyłem are free So maybe tomorrow a side of down, me and in the inside of us. Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia za 5 minut, godzina 7:22 139 2202. dzwoni pan Maciej. A witam, dzień dobry. A w Łodzi na stacji samoobsługowej zaczynającej się na literę M, cena za liter benzyny 609. Można? Pozdrawiam Maciej z Łodzi. Dzięki wielkie, no można, tylko trzeba chcieć. Dzięki wielkie, panie Macieju, za 95 płacimy dziś 6 zł. i 21. U pana, 6 zł. i 0,9. 1. To jest radio. Autopromocja.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 mirorg.pl Ogłoszenie społeczne Radio kierowców. Patryk Bedliński. Zapraszam. Problemy są na autostradzie A4 na odcinku z Krakowa do Katowic. W okolicach Chrzanowa była blokada, a teraz jest zwężenie. Powód to pożar pojazdu na 375 km. Utrudnienia są między węzłami Rudno i Chrzanów. Bardzo wyraźny korek utworzył się na śląskim odcinku A4 w kierunku zachodnim. Korkuje się między Mysłowicami a Katowicami. Trzeba zwolnić zaraz za węzłem Mysłowice. Zator tam się zaczyna i sięga Doliny Trzech Stawów. Nawigacja wskazuje, że to ponad 7,5 km. Na S5 też wyjątkowo uważajmy. Tam z kolei problemy między węzłem Pałuki a węzłem Szubin południe. 94. km. to dokładne miejsce. Auto osobowe uderzyło w bariery na pasie rozdziału. Ruch jest możliwy tylko pasem prawym w kierunku Bydgoszczy. Na S19 tymczasem problemy między węzłami Wilkowas i Kraśnik Północ. 38 km. Osobówka uderzyła w bariery, a zatem w kierunku Rzeszowa jedziemy niestety tylko prawym pasem. Od państwa też płyną wieści. Droga Krajowa 74, kierunek Kielce, między miejscowościami Smyku i Mniów, na przewężeniu zderzenie dwóch ciężarówek, Pas w kierunku Kielka blokowany, policja na miejscu. Bardzo dziękujemy za ostrzeżenie i przypominamy, że na Państwa wiadomości czekamy pod numerem telefonu 22 513 11-11. Teraz rzut oka na Warszawę i okolice. Spory ruch pojazdów na Siódemce w Łomiankach w kierunku Warszawy. Sporo pojazdów zgromadziło się też na S8 w kierunku zachodnim od okolic Łabiszyńskiej do Wisłostrady. Wjazd od południa przez Piaseczno również ze spowolnieniami i dojazdy południowe do Gdańska także gwarantują nam postoje w Korku. To jest dziewięćdziesiątka jedynka prowad od Pruszcza Gdańskiego.